To są informacje Polskiego Radia 24. Nie zaprosił ich prezydent, złożą ślubowania w Sejmie. Tak zrobi jutro czworo sędziów TK. Duży pożar w Łomnej, niedaleko Warszawy. Płonie hala hurtowni spożywczej. Nie będzie broni jądrowej w rękach Iranu, tak zapewnia amerykański sekretarz wojny. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie w Pałacu Prezydenckim, ale w Sejmie. Jutro odbędzie się ślubowanie czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do udziału w uroczystości Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosili prezydenta, bo Karol Nawrocki do tej pory nie zaprzysiągł tych sędziów, mimo że Sejm wybrał ich w połowie marca. Ślubowanie jest jedynie ceremoniałem, który powinien odbyć się w uroczystym miejscu, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rossati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 W ślubowaniu nowi sędziowie wybierają się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. 1 kwietnia Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów Magdaleny Będkowskiej oraz Dariusza Szostka. Zgodnie z przepisami prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich nowych sędziów niezwłocznie po wyborze przez Sejm. Straż pożarna walczy z pożarem hal w Łomnej niedaleko Warszawy. 23 zastępy strażaków gaszą palące się palety i opakowania kartonowe wewnątrz hali. Nie wiadomo co było przyczyną pożaru mówi rzecznik mazowieckiego komendanta straży pożarnej brygadier Łukasz Darmofalski. Co do samych przyczyn, to na pewno będzie to badane przez policję, a strażacy obecnie prowadzą cały czas działania gaśnicze, także tutaj żadne czynności zmierzające do ustalenia przypuszczalnej przyczyny nie były jeszcze prowadzone. Wśród 23 zastępów biorących udział w działaniach znajduje się również zastęp z grupy ratownictwa chemiczno ekologicznego który będzie wykonywał pomiary powietrza wokół miejsca prowadzonych działań. Jak dodał strażak, nikt nie ucierpiał w tym pożarze. Stany Zjednoczone nie dopuszczą, aby Iran kiedykolwiek zdobył broń atomową ani zdolności do jej stworzenia. Waszyngton zapowiada, że to warunek absolutny w relacjach z Teheranem. Amerykańska administracja jest gotowa wymusić likwidację irańskiego programu nuklearnego. Także siłą, jeśli będzie to konieczne, mówi sekretarz wojny USA Pete Hexet. Albo nam wszystko oddadzą, tak jak to przedstawił prezydent, oddadzą nam to dobrowolnie, albo sami weźmiemy, przyjmiemy, wydobędziemy. A jeśli będziemy musieli zrobić coś sami, jak podczas operacji Midnight Hamner, to zastrzegamy sobie taką możliwość. Nowy irański reżim wie, że nigdy nie będzie miał broni jądrowej, ani możliwości, aby ją zdobyć. Administracja prezydenta Donalda Trumpa podkreśla, że brak zgody na irański program nuklearny pozostaje warunkiem ewentualnego porozumienia pokojowego i nie podlega on negocjacjom. Po ogłoszeniu dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem spadła cena ropy na światowych rynkach. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w naszym kraju też powinny stopniowo spadać. Tak przewiduje analityczka biura Reflex Urszula Cieślak. Jak dodaje sytuacja rynkowa sprzyja także spadkowi cen LPG. Na koniec przełom naukowy, jeśli chodzi o trasę, jaką pokonują bociany, które wiosną przelatują do Polski, a jesienią odlatują do ciepłych krajów. Wiadomo, jak wygląda ich migracja od Rumunii i Turcji przez Izrael pół Sudan i Tanzanię. W ustaleniu tego pomogły miniaturowe kamery, które rejestrują obraz i dźwięk z perspektywy ptaka. Ornitolodzy przymocowali je do bocianów. Zebrane materiały pozwoliły ustalić, jak wpływa to na wysy jak wpływają wysypi.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 Do śledzenia tras migracyjnych bocianów wykorzystywane są od lat nadajniki GPS. Zespół badający bociany potwierdza, że są one warunkiem wskaźnikowym. Ich zachowanie odzwierciedla stan środowiska na ogromnym obszarze Europy i Afryki. Na południu Europy coraz wyższe temperatury i zmieniające się środowisko obniżają przeżywalność bocianów białych. To były informacje Polskiego Radia 24. Przed nami noc z przemrozkami, tak będzie w całym kraju. Termometry pokażą od minus 1 do minus 3 stopni przy gruncie spadki temperatury od minus 3 do minus 5. Na południu w rejonie górskim Karpat będzie sypał śnieg. Spadnie od 5 do 10 cm białego puchu, w bieszczadach więcej do 15 cm. 6 minut po godzinie 17. Czas na wiadomości z regionów. Dzisiaj zajrzymy na Dolny Śląsk, na Lubelszczyznę, do Małopolski, a może uda nam się zajrzeć też na Mazowsze. Maria Furdyna, zapraszam. Popołudnie w Polskim Radiu 24. I na początek Dolny Śląsk. W ostatnim czasie we Wrocławiu doszło do serii bardzo poważnych ataków na kontrolerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Były groźby z użyciem noża, użycie gazu pieprzowego, rzucanie przedmiotami, a także brutalne pobicie pracownic podczas kontroli biletów. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry. Powiedz więcej o tych zdarzeniach i czy sprawą zajmuje się już policja. Do tego ostatniego i najgłośniejszego ataku doszło 3 kwietnia. Dziś już wiemy, że napastnikiem był 17-letni mężczyzna, który uciekając z tramwaju bardzo mocno uderzył z barku kontrolerkę biletów. Na jednym z przystanków tramwajowych przy ulicy Gajowickiej Halera sprawca uderzył kobietę, powodując jej przewrócenie. Do komisariatu policji Wrocław Krzyki zgłosił się osobiście 17-letni mężczyzna, którego wizerunek został wcześniej opublikowany w związku z prowadzonymi czynnościami. Na miejscu wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Zgromadzony materiał zostanie przekazany do prokuratury. Ten materiał wciąż jest analizowany przez prokuratorów. Również MPK w swoich mediach społecznościowych opublikowało nagranie z tego ataku. A niestety nie było to pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. O czym więcej powie rzecznik spółki Daniel Misiek. Faktycznie w tym czasie przedświątecznym doszło do jakiejś bardzo nieszczęśliwej kumulacji niebezpiecznych zdarzeń, w której uczestniczyli nasi kontrolerzy biletowi na Klecinie. Doszło do wyrzucenia naszej kontrolerki biletów z tramwaju. Ona została wypchnięta, ponieważ dwójka osób, para, nie chciała się wylegitymować. Zatrzymana, nie chciała także czekać na policję, wypchnęła siłą naszą kontrolerkę ta para i ona na skutek tego doznała uszkodzeń dłoni. Znowu tydzień wcześniej nasz kontroler, pan Paweł miał sytuację, w której został zaatakowany gazem. Znowu ten sam scenariusz. Napastnik nie miał biletu, nie był w stanie się wylegitymować. W takiej sytuacji my staramy się przekonać tych pasażerów, żeby poczekali na przyjazd policji. Wtedy możemy zweryfikować dane osobowe takiej osoby. No ale tym razem zakończyło się to użyciem gazu, by, uciec, by uwolnić się od tego obowiązku okazania dokumentu tożsamości. Dlatego Rzecznik Wrocławskiego MPK zapowiada zmiany w kontroli biletów. W tym momencie jesteśmy już po pierwszych rozmowach ze Strażą Miejską, żeby te kontrole, nie wszystkie, ale jakaś spora ich część, odbywały się także w Towarzystwie Strażnika Miejskiego. To mamy nadzieję sprawi, że podejście osób kontrolowanych będzie trochę bardziej przychylne do naszych kontrolerów. Policja analizuje te wszystkie przypadki. Warto też podkreślić, że większość, w większości tych przypadków sprawcami są głównie młode osoby, które najczęściej świadomie jeżdżą bez biletu i za wszelką cenę próbują później uniknąć konsekwencji. A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Mateusz Czmiel. Bardzo dziękuję. A teraz przenosimy się na Lubelszczyznę, wydłużony nawet do roku czas oczekiwania na badania i zmniejszenie ich dostępności dla pacjentów. To zdaniem lekarzy ze szpitala w Łukowie będzie skutkiem zmniejszenia finansowania niektórych ambulatoryjnych świadczeń wykraczających poza umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie zmiany w finansowaniu NFZ, wprowadził już, NFZ wprowadził już od kwietnia. Z nami jest Małgorzata Tymicka. Dzień dobry. Powiedz o jakie badania chodzi. Dzień dobry. Głównie chodzi o takie badania jak endoskopowe, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. Dzisiaj odwiedziliśmy szpital w Łukowie. Jest to jedyna taka placówka, która w mieście wykonuje takie badania. Posłuchajmy, jak do tej pory wyglądało w Łukowskim Szpitalu wykonywanie i finansowanie badań ambulatoryjnych, właśnie typu endoskopowych i rezonansu, które wykraczały poza umowę z nfz -em. O tym mówi dyrektor szpitala Mariusz Furlepa. Przez ostatnie parę lat płacił nam NFZ za tak zwane nadwykonania nielimitowane, związane z badaniami kosztochłonnymi. I każdy zakres, który był wykonany wówczas miał być płacony w 100%. I to trwało od paru lat, tylko wykonywaliśmy 300% tych nadwykonań, rok w rok. Co więcej, te nadwykonania, które robiliśmy dotyczyły praktycznie pacjentów, którzy byli z naszego powiatu. I tutaj, bo ktoś pomyśli sobie, że to jest kwestia, że na tym zarabialiśmy tak naprawdę, to po prostu było potrzebne, żeby ratować zdrowie i życie pacjentów. A na czym będą polegać zmiany dotyczące finansowania przez NFZ niektórych badań, mówi Magda Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ. Zmiana dotyczy rozliczenia nadwykonań. Umowy są i będą finansowane na bieżąco w pełnej wysokości. Zostało utrzymane nielimitowane rozliczanie badań z tym, że za każde świadczenie diagnostyczne wykonane ponad wartość umowy NFZ będzie finansował stawką korygującą w endoskopii, czyli gastroskopie i kolonoskopie w 60%, a w diagnostyce obrazowej tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny 50%. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, pacjentów onkologicznych z kartą DILO oraz osób korzystających z programu profilaktyki raka jelita grubego są wyłączone ze zmian. Oznacza to, że wszystkie badania dla tych grup pacjentów oraz badania w programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą finansowane jak do tej pory w 100%. A wprowadzone zmiany przełożą się na zmniejszenie liczby wykonywanych badań endoskopowych i rezonansów w szpitalu. Tak uważa dyrektor placówki. Teraz będzie tak, że możemy wykonać o te 200% mniej tych badań. To znaczy mamy możliwość wykonywania nadwykonań, ale będą one opłacone tylko w 50%. I w tym momencie najnormalniej szpitala, który i tak się boryka z problemami finansowymi, nie stać, bo musielibyśmy do tego dopłacać. Efektem wprowadzonych zmian będzie wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów na badania nawet do roku, mówi zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Piotr Rago. Będzie to gigantyczny dramat dla naszych pacjentów. Nasza pracownia wykonuje około 6-7 tysięcy badań rezonansu magnetycznego rocznie, z czego nieco ponad połowa to byli pacjenci poradniani. Pacjenci z poradni ortopedycznej, pacjenci z poradni endokrynologicznej, pacjenci z poradni neurologicznej. Ta diagnostyka jest im potrzebna do tego, żeby kontynuować leczenie. Czas oczekiwania jaki był na badanie, jeżeli chodzi o rezonans? W tej chwili jest do dwóch miesięcy i oczywiście pacjenci to są jeszcze szybciej robieni. Są też pacjenci onkologiczni, którzy nigdy u nas nie czekali na badanie, a wszyscy inni pacjenci z bólami głowa, zawrotami, podwójnym widzeniem są potencjalnie pacjentami onkologicznymi, którzy bez tej diagnostyki mogą nie doczekać leczenia. A jak na zmiany patrzą pacjenci, zapytaliśmy panią Zofię z Białej Podlaskiej, której udało się wykonać badania jeszcze na starych zasadach. To się nie będzie robić, będzie się umierać. No bo co, teraz ja wszędzie dostałam, gdzie trzeba na badanie. No na, miałam gastroskopię robioną, kolonoskopię, miałam rezonans, tylko długie były kolejki. No ale szukałam po innych miastach, gdzie było krócej, a teraz to będzie tragedia. Nie stać nas, na przykład ja emerytka, żeby zapłacić prywatnie, zrobić badanie. To są bardzo duże koszty nawet. A jak dodaje NFZ, zmiany w finansowaniu nadwykonań mają uwolnić około 625 milionów złotych. Pozwolą one utrzymać priorytetowy dostęp do świadczeń dla pacjentów onkologicznych, dzieci i innych pacjentów, którzy wymagają pilnej interwencji medycznej. O tym wszystkim mówiła nam Małgorzata Antymicka z Radia Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I przenosimy się na Mazowsze. Przy naszym telefonie kapitan Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dotarły do nas informacje o pożarze hali hurtowni spożywczej pod Warszawą w miejscowości Łomna. To jest między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, co się wydarzyło, ile zastępów Straży Pożarnej na miejscu i czy są osoby ranne. Doszło do zdarzenia pożar właśnie budynku hali magazynowej, kurtowni spożywczej. Ze zgłoszenia wynikało, że mogło też dojść do pożaru paliwa, zbiornika z paliwem. Na miejsce zadysponowano łącznie 22 zastępy Straży Pożarnej. 70 strażaków prowadzi swoje działania. Rzeczywiście potwierdziła się sytuacja. Budynek, można powiedzieć, że finalnie cały objęty pożarem. Oprócz tego pięć samochodów osobowych, które znajdowały się w bezpośredniej bliskości, również zostały objęte pożarem i spłonęły doszczętnie. W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Oprócz zastępów z powiatu nowodworskiego zadysponowane zostały dodatkowo zastępy z powiatu warszawskiego zachodniego, grupa operacyjna mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalna grupa, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która Bada na miejscu w miary atmosfery, czy ewentualnie nie, atmosfera pożaru, czy nie powoduje ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców, ale tutaj takowych zagrożeń nie stwierdzi. To panie kapitanie, chciałam jeszcze zapytać, a jak wygląda sytuacja na ten moment? Czy ogień został opanowany? No bo no, czytałam, że utrudnieniem jest silny wiatr, który sprzyja przenoszeniu się ognia na pobliskie tereny zielone. Jak wygląda sytuacja? W tym momencie od jakichś 20 minut, pół godziny mamy już sytuację pożarową całkowicie opanowaną. Działania sprowadzają się w tym momencie głównie do przelewania pogorzeliska, wynoszenia na, zewn na zewnątrz nadpalonych elementów, ewentualnie częściowej rozbiórki konstrukcji, które uległy spaleniu. Także tutaj w tym momencie sytuacja jest opanowana, e, tak jak powiedziałem, e, brak zagrożenia pod kątem e, ewentualnej atmosfery tego, tego pożaru, e, jak również no, nikt nie odniósł obrażeń. Na pewno swoje czynności będziemy jeszcze prowadzić, e, pewnie jeszcze jakąś tam jakieś tam dwie godziny, ale, ale no, sytuacja... A proszę mi sama. powiedzieć, czy są jakieś utrudnienia w ruchu, no bo to jest przy drodze, w pobliżu drogi krajowej numer 7, która prowadzi w stronę Gdańska. Nie, nie. Takowych tutaj utrudnień, okay. jeśli chodzi o, o trasę S7 nie ma. Wjazd do, na teren tego obiektu jest od strony drogi takiej technicznej bardziej, także, także nie powoduje to utrudnień. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Kapitan Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękuję bardzo. I na koniec Małopolska błyszczą nowością i zapewnią lepsze brzmienie krakowskiego hejnału. Hejnaliści z wieży mariackiej otrzymali 8 nowych trąbek. Instrumenty dziś po raz pierwszy zostały wniesione przez strażaków na wieżę. Poprzednie trąbki miały już 10 lat ze względu na częstotliwość odgrywania charakterystycznego sygnału i zmienne warunki pogodowe. Instrumenty na wieży zużywają się dużo szybciej niż chociażby w Filharmonii.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 z Filharmonią Krakowską fizycznie przekazuje trąbki dla hejnalistów, a symbol hejnału zwierzę Mariackiej rozpoznawalny jest na całym świecie, można powiedzieć, szczególnie w Polsce, bo już w przyszłym roku to będzie setna rocznica odkąd hejnał z Wieży Mariackiej ukazał się na antenie Polskiego Radia. Mateusz Prondata, Filharmonia Krakowska. To są instrumenty klasy mistrzowskiej, bo tak jak marka hejnału krakowskiego jest po prostu czymś, co rozsławia Kraków polskie na cały świat, tak hejnaliści, którzy są znakomitymi instrumentalistami, a nie każdy wie, że trzeba zdać nie tylko kondycyjny egzamin, ale właśnie też ten artystyczny. Żeby takim hejnalistą zostać, powinni grać na instrumentach no, klasy mistrzowskiej. Są to instrumenty austriackie, najwyższej klasy. Cieszymy się, że w taki sposób właśnie możemy promować i filharmonię, i służbę publiczną, jaką wykonują panowie na Wieży Mariackiej.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 Jest 17.21 w studiu Sylwia Urbana. To oznacza, że czas na najważniejsze informacje sportowe. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wieczorem znów czekają nas emocje związane z piłkarską Ligą Mistrzów. O 21 rozpoczną się dwa kolejne pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Barcelona podejmie Atletico Madryt i Paris Saint-Germain zagra z Liverpoolem.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 trio Duy, byli Kwaraczeli, a Paryżanie nie powinni jednak mieć powodów do obaw. Stefan Folzer, Polskie Radio. Przypomnę, że wczoraj Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2 i Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. W Lidze Mistrzów zagrają dziś także piłkarze ręcznie Industrii Kielce. W rewanżowym meczu 1-8 finału podejmą pikseget. Przed tygodniem na Węgrzech Industria przegrała 23-26. Ale Arkadiusz Moryto wierzy, że przy własnej publiczności uda im się odrobić straty i awansować do finału.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 Zobaczymy jak to będzie wyglądało po tym pucharowym meczu, ale najważniejszy jest teraz ten wynik, że nam bardzo pomoże taki ten team spirit. Myślę, że wszyscy to tak widzieli i czują, że z nas idzie taka dobra energia i to to potrzebujemy utrzymać w tym półfinale. Potrzebujemy tam na 120% Świdcku ze sobie dać, pokazać tą kalite i potrzebujemy też no mi, śtab z szczęśliwą rękę że na to wejść w 11.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 no i naszych fanów, Na to liczę. Trzymajmy więc kciuki za Kajetana i Maćka od piątku do niedzieli. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jeśli izraelskie ataki na Liban będą kontynuowane, Iran może się wycofać z porozumienia o zawieszeniu broni. Informuje o tym irańska agencja Tansim. W Trzymanie działań wojennych na wszystkich frontach miało być częścią tymczasowego rozejmu. Izrael przeprowadził największy od początku wojny atak na cele Hezbollahu w Libanie. Samoloty zrzuciły 150 bomb także na Bejrut. Wywołało to masowe zniszczenie oraz panikę wśród ludności cywilnej. Libańskie Ministerstwo Zdrowia informuje o dziesiątkach zabitych i setkach rannych. Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ wiele osób jest uwięzionych pod gruzami. Broń, kilkaset tysięcy złotych, nielegalne substancje oraz 11 zatrzymanych. Taki jest bilans wczorajszych przeszukań kontrterrorystów i policji w Warszawie, Radomiu i gminie Bałtów w Świętokrzyskiem. Wykorzystano policyjny śmigłowiec, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu.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 Wąż, boa, dusiciel na sprzedaż. Mężczyzna próbował sprzedać w internecie egzotyczne i niebezpieczne zwierzę. Nie miał odpowiednich certyfikatów. Na jego trop wpadli świętochłowicy policjanci. Grozi mu do 5 lat, 5 lat więzienia, informuje rzecznik komendy, młodszy aspirant Marcin Korek.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 liści zasługują na najlepsze trąbki. Tak mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smołka. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy samorząd województwa małopolskiego w, w sposób symboliczny wspólnie z Krakowską fizycznie przekazuje trąbki dla hejnalistów. Już w przyszłym roku to będzie setna rotnica, rotnica odkąd hejnał z Wieży Mariackiej ukazał się na antenie Polskiego Radia. Od kwietnia 1927 roku Polskie Radio transmituje w południe hejną z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Rozbrzmiewa on w całym kraju i za granicą. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 17.33, a my kontynuujemy tematy polityczne. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A za tematy polityczne w Polskim Radiu 24. Po południu odpowiadam dzisiaj. Ja, Paweł Pawłowski, witam Państwa ponownie. Ze mną Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Polskiej Stronnictwo Ludowe. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy Polskiego Radio 24. Panie pośle, porozmawiamy na pewno na temat obronności, ale chciałbym zacząć od tematu Trybunału Konstytucyjnego, bo to rozgrzało do czerwoności dzisiaj media, telewizje, radio, a także naszych słuchaczy. Czy jutrzejsze zaplanowane w Sejmie ślubowanie czwórki sędziów wybranych przez Sejm prawdopodobnie bez udziału prezydenta, chociaż z zaproszeniem dla prezydenta, pana zdaniem będzie skutecznym ślubowaniem? A przede wszystkim ja oczekiwałbym, żeby pan, że Pan Prezydent już jakiś czas temu zaprosił tychże wybranych przez Sejm, bo to jest kompetencja przecież Polskiego Sejmu, wybór członków Trybunału, ona została dokonana, dwóch tylko zostało zaprzysiężonych, więc szkoda, że ta pozostała czwórka nie, nie została przez Pana Prezydenta zaproszona i nie odebrał od nich do tej pory ślubowania. Natomiast czy, on, czy to, co ma się wydarzyć jutro, a więc z udziałem, jak słyszę, notariusza, będzie skuteczne? No, pierwsze komentarze wska wskazują na to, że będzie w zależności od tego, czy reprezentują mówiący koalicję, czy też opozycję, czy też kancelarię prezydenta, no, te zdania są różne. I, I Oczywiście my podkreślamy to, że Powinno się to ślubowanie już odbyć, albo przynajmniej powinien być wskazany termin, w którym prezydent będzie mógł odebrać to ślubowanie. Natomiast ze strony opozycji mówi się w ten sposób, że to jest złamanie us kompet i odebranie kompetencji prezydentowi, że to nie będzie miało, nie będzie to skuteczne, że tak powiem, ślubowanie w obecności notariusza i wysłanie tego dokumentu do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więc. No i Każdy kto ma rację, bo mamy tutaj na... rozstrzał, mamy pad, mamy dualizm prawny. Kto ma rację, jak rozwiązać ten spór? Panie redaktorze, no, najlepiej byłoby, gdyby prezydent odebrał ślubowanie od wybranych sędziów Trybunału, natomiast, ponieważ to się nie dokonuje, więc w moim przekonaniu można było jeszcze chwilę poczekać z tym, ale jak rozumiem, jak rozumiem to jest inicjatywa samych wybranych już sędziów, oni zdecydowali się na taki krok. No i oni de facto mają rację, bo są skutecznie wybrani przez polski parlament, natomiast na przeszkodzie w rozpoczęciu ich działalności jako sędziów w Trybunale Konstytucyjnym stoi tylko właśnie ta niezłożona jeszcze do tej pory przysięga, która powinna się odbyć i tu cytuję, wobec prezydenta Rzeczypospolitej. No właśnie no i wobec. Co oznacza cała... wobec, Pana zdanie Wobec. Wobec i no, właśnie jeden z prawników, lingwistów, ponieważ dzisiaj dużo podróżuje, więc y, słucham, mówi, że wobec wcale nie jest tak jasne i klarowne. Wcale nie oznacza, że wobec to wobec osoby, tylko wobec urzędu prezydenta. No, więc bardzo różne są te, y, są te interpretacje tegoż, y, tegoż y, słowa wobec które jest istotne z punktu widzenia, czy w, w, gdyby to było w obecności, no to byłoby jasne, że musi się odbyć w obecności prezydenta, wobec prezydenta. No, wszyscy, są, wszyscy są tutaj e, z różnych zdań, którzy komentują w zależności te, od tego, jak powiedziałem, kto reprezentuje obecną koalicję, czy opozycję. W moim przekonaniu jest to kolejny kamyczyk do, do sporu, który toczy się od dawna, co paraliżuje oczywiście skuteczność funkcjonowania trybunału, trybunału Konstytucyjnego, który przecież jest potrzebny i to niezależnie od tego, kto rządzi, bo nigdy ta, ta konstelacja polityczna, która jest u władzy, nie będzie powszech czasy tej władzy sprawowała, ani też ci, którzy są opozycją, też nie będą po, po czasy w opozycji. Zgoda ja pośle, muszę wejść w słowo, bo pamiętam, ja już... że obecna konstelacja, którą właśnie pan tak nazywa, kiedy była w opozycji, kiedy była po drugiej stronie tego politycznego sporu, krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za to, jak ówczesna władza postępowała wobec Trybunału Konstytucyjnego. No a teraz przecież mieliśmy solidną zwłokę z wyborem tych sędziów na wakujące miejsca. No i teraz mamy pewnego rodzaju woltę. Oczywiście tak jak pan mówi, jest to inicjatywa samych sędziów. No, ale przecież można to w powiedzieć że ja, zablokować. Że ja I czym to się ja różni od tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, Muszę Panu powiedzieć, że ja osobiście widząc, że nie ma szans na zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ani też na pewien kompromis, raczej w, w tych dyskusjach wewnętrznych naszych, oczywiście, to wcale nie chodzi o to, żebym dokumentował to, przekonywałem, że należy jednak dokonać tego kroku, i skoro nie ma innej regulacji ustawowej, że należy konsekwentnie, jak pojawiają się wolne miejsca, należałoby jednak te miejsca obsadzać i w ten sposób i w ten sposób niejako dokonywać w sposób pośredni tej zmiany personalnej w Trybunale Konstytucyjnym. No, nie było to podzielane przez wszystkich, wszystkich uczestników koalicji. Natomiast uważam, że, że no, powinniśmy być realistami. Tak? Ostateczną decyzję w sprawie zmiany ustawy, czy to o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy też o ustroju sądów powszechnych, czy też o Trybunale Konstytucyjnym podejmuje, czy podpisuje tę ustawę prezydent. Natomiast obecna koalicja nie ma większości do odrzucenia tego weta. No, takim sprawdzianem będzie na najbliższym posiedzeniu kwestia, chociażby kryptowalut, a właściwie regulacji rynku kryptowalut i wszystko to, wszystkie te rewelacje, które pojawiły się dzisiaj również w trakcie posiedzenia posiedzenia rządu ze strony premiera, czy, czy wobec tego typu informacji będzie skłonność części posłów, aby poprzeć odrzucenie weta prezydenta akurat do tej ustawy. Nie spodziewam się, no ale coś się może wydarzyć nadzwyczajnego. Więc myślę, że trzeba się z takimi realiami liczyć. Skoro nie mamy większości konstytucyjnej, która pozwala na odrzucenie weta prezydenta. No to trzeba spróbować jakoś tej koabitacji zaradzić. Myślę, że było to łatwiej z poprzednim panem prezydentem Tudą, niż w chwili obecnej z panem prezydentem Nawrockim, który ma taką naturalną skłonność, trochę podobnie do prezydenta Lecha Wałęsy, do poszerzania swoich kompetencji metodą faktów dokonanych. Trochę takiego bym chciał, politycznego rozpychania się, no ale to jest, to jest właściwość obecnego lokatora Pałacu Prezydenckiego. To skoro mówimy o rozpychaniu się, zastanawiam się, czy sędziowie, ta czwórka, o której rozmawiamy, będzie musiała rozpychać się w Alei Szucha przy wejściu do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli prezydent nie zdecyduje się pojawić na tym ślubowaniu, a prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, uzna, że po prostu nie są to prawidłowo przysiężeni sędziowie i na przykład, dajmy na to, nie zechce. Ja, się, ja się spodziewam, tak, ja się spodziewam takie, po tych pierwszych reakcjach, spodziewam się takiej reakcji. I prezesa, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może wprowadzić. No, liczyłbym na duże zaskoczenie, że tak nie będzie, ale po tych doświadczeniach, które mamy do tej pory, to będzie kolejny etap, jak sądzę, mitręgi, który będzie związany z włączeniem do pracy tego zestawu sędziów, który jutro zamierza złożyć śrubowanie przed przed notariuszem w polskim parlamencie. Przypomnę, że moim gościem jest Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan poseł jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc porozmawiamy właśnie o sprawach dotyczących bezpieczeństwa, bo Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zaakceptowała wstępnie dwutygodniowy rozejm w wojnie Izraela i USA, z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. No i właśnie, mamy porozumienie, porozumienie dotyczące rozejmu i zastanawiam się, czy jest to, jak napisał Donald Trump wielki dzień dla światowego pokoju? No, myślę, że wydarzenia w Libanie tego nie potwierdzają, ponieważ włączeni mieli być też policje Hezbollah, które operują z Libanu i które są takim zbrojnym ramieniem, które operuje w imieniu właśnie strażników rewolucji z irańskiego państwa. Operuje akurat w Libanie. No, ale Izrael no, też tam się... mówi, że w południowym Libanie to porozumienie nie obowiązuje i kontynuuje ataki. No to no, no jest właśnie, na tym polega problem, że tych, jest trzech uczestników tego, tego zbrojnego, tej zbrojnej konfrontacji, a więc Stany Zjednoczone, Izrael oraz, oraz Iran. Dwie strony, a więc Stany Zjednoczone i, i Iran zatwierdziły to porozumienie z czego przykładem jest również cytowana przez pań, pana decyzja Rady Strażników Rewolucji. Natomiast Izrael uznaje, że akurat ta sprawa nie dotyczy akurat jego konfrontacji z wojownikami czy z policją Hezbollah, która operuje w Libanie. I, i myślę, że tutaj, że tutaj będziemy mieli do czynienia pewnie z takim kłopotem. Gdyby, I to może być też przyczyną do tego, w trakcie toczących się negocjacji, które mają się rozpocząć pod protektoratem akurat Pakistanu, że kiedy te negocjacje pójdą niepomyślnie dla Iranu, to mogą to użyć jako pretekstu do zerwania tych negocjacji. Może to prowadzić do dalszej eskalacji akurat tej wojny w, w, z, pomiędzy Iranem, Stanem, Stanem Zjednoczonym i Izraelem. Ale tego nie wiemy, jak to w istocie będzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, jak patrzymy na dziesięciopunktowy plan y, przygotowany przez prezydenta Trumpa i ten kilkunastopunktowy, który został zaproponowany przez Pakistan, to one się dosyć znacznie między sobą różnią i ty, w tym jest cały problem, żeby znaleźć tutaj pole do kompromisu. Chodzi, nikomu ta wojna nie jest na rękę, a w szczególności państwom regionu, bo przecież i, i również wszystkim odbiorcom ropy i gazu z tamtego regionu, ponieważ to destabilizuje światową gospodarkę i również destabilizuje politycznie ten region. To jeszcze na koniec, biorąc pod uwagę to, jakie są warunki obecnie, jeśli chodzi o ten konflikt, no to mamy tak. Reżim zostaje wzbogacony, uran tak samo zostaje zakopany gdzieś głęboko na terytorium Iranu. Cieśnina Ormus, mimo wszystko kontrolowana przez Iran, choć ma być tam swobodna Z perspektywą, perspektywą opłat jeszcze. A no właśnie, no i pytanie, kto tę wojnę wygrywa w takim razie, panie pośle? Czy Donald Trump osiągnął tutaj swoje cele? Znaczy ja, ja myślę, że retoryka akurat strony amerykańskiej jest znana. Odnieśliśmy sukcesy, choć my tak naprawdę nie wiemy, co udało się osiągnąć, bo przecież to mogą wiedzieć tylko służby specjalne, które kontrolują ten przebieg procesu. Choć tu muszę powiedzieć, że z pełnym podziwem obserwowałem tą walkę o uratowanie dwóch pilotów, którzy katapultowali. I myślę, że to pokazuje też skuteczność amerykańskiej doktryny, jeżeli chodzi o ratowanie swoich własnych obywateli, którzy są żołnierzami w tej wojnie. Bo przecież to się wiązało też z potencjalnie dużymi stratami. Ale tutaj państwo amerykańskie jednak ratowało swojego żołnierza. Ja tak czasami sobie pomyślałem, co by było, gdyby to był żołnierz na przykład rosyjski. I to. to Możliwe, to w stosunku do swoich obywateli jest absolutnie, że tak powiem, lojalne. I to jest przejaw, coś, co powinniśmy brać pod uwagę również analizując no, nasze zaangażowanie w, w różnych stronach świata. Natomiast nie sądzę, nie sądzę, żebyśmy mieli dzisiaj pełną odpowiedź na to, kto jest zwycięzcą tego konfliktu. Wielu komentatorów mówi, że tak naprawdę ekonomicznie zyskała Rosja, ponieważ odblokowano w dużej mierze możliwość sprzedaży surowców energetycznych, w szczególności ropy na, na cały świat. To w takim razie zróbmy teraz miejsce dla ekonomii na naszej antenie. Politykę zostawiamy, kończymy. Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Polskiej Stronnictwo Ludowe, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dobrego, późnego popołudnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna jest 1747. Seldo, magazyn gospodarczy. Tak jak Paweł zapowiedział, czas na gospodarkę w studiu Marek Klapa. Dzień dobry. W zupełnie innych nastrojach spotykamy się dobry. dzisiaj, prawda? Tak, cywilizacja przetrwała. Cywilizacja przetrwała, tak. No i rzeczywiście mamy I ceny to... ceny ropy spadają. No właśnie, bo dyskutujemy o kwestiach politycznych. Jest dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. No i jak reagują rynki, bo oczywiście jest ulga... Ceny ropy mocno spadły ostatniej nocy, no ale jednak nie do takich poziomów jak z lutego i tam chyba jeszcze nam bardzo daleko do takiego poziomu. dolarów za baryłkę. No Teraz mamy sytuację zupełnie inną. Widzieliśmy jeszcze wczoraj trzy cyfrowe wartości i właśnie to porozumienie, o którym wspomniałaś, spowodowało, że faktycznie te ceny zjechały nam bardzo istotnie. W tej chwili zarówno ropa Brent, jak i ropa amerykańska WTI są w okolicach 94 dolarów za baryłkę. Ta ropa WTI amerykańska delikatnie jest droższa, co jest pewną anomalią, bo to się nie z. Ale faktycznie wygląda to dobrze. Ale do przełamania takiej psychologicznej bariery jak 80-70 dolarów za baryłkę, no to daleko nam jeszcze niestety. I teraz tak, analitycy mówią, że musi się coś wydarzyć nadzwyczajnego, żeby te ceny jeszcze mocniej Spadły, że to jest pewien kredyt zaufania dla tego porozumienia, które zostało zawarte. Posłuchajmy w takim razie pana Piotra Bujaka, ekonomisty banku PKO BP. Jak on patrzy na bieżącą sytuację rynkową?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 To w takim razie te rynki giełdowe zostawmy, Mario, bardzo proszę, na koniec, tradycyjnie, bo będzie dużo zieleni. Tyle mogę powiedzieć na wstępie, ale dopowiem jeszcze, że złoto dzisiaj ruszyło w górę dość mocno. W tej chwili 4758 dolarów za jedną uncję, a był taki moment, że było zdecydowanie powyżej 4800 i to był naprawdę bardzo dobry dzień dla inwestorów w złocie. No i obserwujemy dalej, co też będzie się działo, bo widać, że ten wykres ropy też, o którym wspominałem, on też nie jest taki do końca stabilny. Ropa Brent tuż przed 16 kosztowała niecałe 92 dolary. Teraz mamy 94 dolary. To jednak są duże zmiany w zakresie dnia, ale... Cieszymy się, że to nie są te trzy cyfrowe wyniki, które widzieliśmy wczoraj. To są te pozytywne informacje, tak. natomiast no, oczywiście kluczowa jest cieśnina Ormus, od której, o której dyskutujemy od kilku tygodni, bo ona jest kluczowa dla światowej gospodarki. 20% tak, światowego transportu morskiego, ropy naftowej tamtędy przepływa normalnie. No i co dalej? Bo tutaj, jeżeli chodzi o Ormus, to, to te informacje no po, po, trochę po cienkim lodzie stąpamy. Zdecydowanie. Kilkadziesiąt kilometrów szerokości tej cieśniny i e, faktycznie mamy z tym ogromny problem. Przypomnijmy, że to porozumienie zawiera udrożnienie tej cieśniny, ale nie wygląda to dobrze, bo tak, mieliśmy informacje o takich pierwszych statkach, tak, które, które przepłynęły, przepłynęły przez cieśninę i nawet w tym momencie, kiedy ta informacja się pojawiła, też było widać, że ta cena ropy drgnęła w dół, natomiast brytyjski premier Chris Starmer po powiedział dzisiaj po południu, że wciąż i to cytat. Jest wiele do zrobienia, aby ponownie otworzyć cieśninę Ormus. To powiedział przemawiając podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście teraz wszyscy się zastanawiają, co miał na myśli pan premier, ale potem dopowiedział, że teraz mamy zawieszenie broni, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, jak zapewne państwo docenią, wiele do zrobienia, aby upewnić się, że to zawieszenie broni stanie się trwałe i przyniesie pokój. I teraz ważne słowo trwałość. Pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, który był naszym gościem o 12.30, powiedział, że to jest absolutnie kluczowe słowo rozejm. Jest cenne, ale jak trwały rozejm? No od tego będzie zależało, czy te ceny utrzymają się na tym e, poziomie, czy te poziomy zostaną obronione i czy ewentualnie e, spadną to zwłaszcza, że jesteśmy trochę. tego pierwszego dnia zawieszenia broni. To jest dwutygodniowe, w piątek mają ruszyć rozmowy pokojowe, więc tak naprawdę, no jeszcze wiele znaków zapytania przed nami o tę trwałość. No. A rakiety latają i drony. Zjednoczone Emiraty Arabskie narzekają, że mimo zawieszenia broni. Ta. Tak. jednak Iran strzela. A co? To przejdźmy do sytuacji w Polsce, co w Nasze tej, podwórka. tak, co z CPN, czyli mhm. rządowym mechanizmem obniżki cen paliw, przez zmniejszenie podatków i regulowanie cen. Jest już jakaś decyzja rządu w tej sprawie? Zapewnienia uspokajające kierowców. Na pewno. Mechanizm CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie utrzymany pomimo rozejmu na Bliskim Wschodzie. Tak poinformował dzisiaj około południa premier Donald Tusk. Przed posiedzeniem rządu podkreślał, że ostrożnie podchodzi do zawieszenia broni, o którym teraz mówiliśmy, a sytuacja w regionie pozostaje niepewna. Posłuchajmy pana premiera. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków,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 Dobre określenie, bo faktycznie tak to wygląda. Szef rządu dodał, że po zawieszeniu broni i teraz kolejna dobra informacja. Odczuwalnie niższe ceny paliw powinny powinny pojawić się na stacjach benzynowych już w piątek. Zobaczymy. Dzisiaj mamy środę, środę czyli i pojutrze. mamy już nowe obwieszczenie odnośnie ceny maksymalnych na jutro. Jakie stawki? Mamy. Czy już coś drgnęło w dół? Osoby, które tankują benzynę będą miały troszeczkę gorszy humor, a kierowcy diesli będą mieli lepszy humor. O tak, mogę powiedzieć w skrócie. Najbliższy, w najbliższy czwartek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,27. Benzynę 98 6,88, a oleju napędowego... 7,83, tak? Wynika ze środowego obwieszczenia ministra A to energii. A dziwne, wczoraj było 6,21 tak. i było 7,87. Tak, już ci tłumaczę. To, co się dzieje na rynku paliw, na rynku hurtowym, to wszystko dzieje się z pewnym opóźnieniem. Więc to nie jest tak, że dzisiaj spadają ceny ropy i jutro będą, będzie e, tańsze paliwo. Tutaj Pan Premier powiedział, że odczujemy mm, to zawieszenie broni w piątek, chociaż biorąc pod uwagę mm, doświadczenia z cenami paliw, to może być równie dobrze poniedziałone. Powiem Ci jedną rzecz, ale jak zareagować, żeby poszło w górę? To reaguje natychmiast. Ale oczywiście. Ale to samo dotyczy, ja już kiedyś opowiadałem w saldzie o tym, to samo Uwielbiam dotyczy kakao to. i cen czekolady. Jak tak, kakao tak. drożeje, to cena Dokładnie. czekolady od razu w górę, a teraz kakao jest bardzo tanie, a czekolada jak kosztowała. Tak kosztowała i powiedział to Łasuch i miłośnik słodyczy, więc przeżywam Marek to również na innym rynku. nawet już 30 sekund już, pozostało. Szybciutko. Zielone indeksy, czyli polska giełda i waluty. I to z rekordami. WIK, wik Ponad 3% wzrost WIG 23,43 na plusie. To jest bardzo dobry dzień. A były takie parkiety, gdzie ten dzień był jeszcze lepszy. Na przykład niemiecki indeks DAX 4,74. Prawie 5%. Doskonały dzień na rynkach europejskich. Jeżeli chodzi o euro 4,25 w tej chwili płacimy. A dolar amerykański osłabił się w stosunku do złotego 3,63. I w punkt zmieściłeś się w czasie. Ekspresowo wszystkie wiadomości e, gospodarcze, najważniejsze zebrał dla Państwa Marek Klapa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Seldo, magazyn gospodarczy. Reklama.